Dzień dobry. Witam. No, e, Ja jestem Marek. A ja Marta. Nagrywamy e, pierwszy odcinek naszego podcastu. Stwierdziliśmy, że zrobimy sobie małżeński podcast. Tak? Czy nie? Tak. <głos> I stwierdziliśmy to w tramwaju dzisiaj. Jeszcze dzisiaj? No tak spontanicznie. Tak. Ale czy jeszcze dzisiaj? Tak. tak. No jest jakoś przed północą dlatego pytam. I mamy takie dwie części z tramwaju. One trwają trochę, tak ze 20 kilka minut. No ale to tak, one się tak urwają i w ogóle bez wstępu, więc nagrywamy wstęp. No, przydałoby się. No. Eee, tak, co, mam, co mogę powiedzieć? Jesteśmy małżeństwem od kiedy? Półtora roku, prawie. No. No, jak każde małżeństwo, mamy lepsze i gorsze chwile. Ale ogólnie lubimy się śmiać razem. <śmiech> lubimy nagrywać bzdury. Lubimy słuchać bzdur, na przykład Martina Lechowicza, o którym będzie sporo w tym odcinku. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że zawdzięcza e, ten podcast no jemu się, że powstał tak to <głos> i będziemy nagrywać w różnych dziwnych okazjach mam nadzieję, że jakoś miarę regularnie następny odcinek planujemy w środę po teatrze, co zresztą też będzie powiedziane później w tym w tym podcaście o, czy ten podcast w ogóle się gdzieś pojawi, nie mam pojęcia bo to się dostaniemy wskazówki właśnie od, od ciebie Martin, bo ty będziesz to pierwszy słuchał no czy powinniśmy Biedny jesteś. <głos> Też tak uważam. No to co, lampka wina za Martina i jedziemy. Hmm. Spoko, robić. Jak na czerwone, dobre. No, czerwone wino pijemy, co jest rzadkością u nas. I co w ogóle się dzisiaj działo jeszcze, tak powiedzmy, bo yy, w tramwaju to tak chaotycznie, poza tym pewnie mało było słychać. No bo szum był no, wiadomo um, nie, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jaka dokładnie będzie jakość nagrania bo no bo chciałem nagrywać na komputerze wcześniej wiesz, jeszcze będę pewnie nagrywał coś tam bo tam komuś się obiecałem. ale na komputerze cały, cały czas było bziuczenie ja mówię a tu bzzz. Marta powiedz coś Bzzz... mucha. No to jest taką muchą, gadałem. To też mój mikrofon nie chce. Nie wiem, nie mogę go zgrać. stwierdziłem, że wypróbujemy jedną z funkcji iPoda, czyli dyktafon. I jak na razie to się źle sprawdzał. Tak czy nie? Tak. Tak. Marta też potwierdza. Co prawda nie słuchała jeszcze, ja słuchałem kawałka tego, co mówiliśmy w tramwaju. Ja się boję. No już wam współczuję. Ja mam nadzieję, że ktoś dotrwa do końca. <grym> brawa wtedy będą. Tak, brawa. Brawa dla każdego, kto dotrwa do końca. Nie mamy dżingli, nie pewnie, pewnie nie <grym> będzie dżingli. Um, Chociaż mogę takie... Zdać takie, takie. Z komórki. Takie... <grym> z komórki, jak się dziecko śmieje. Z komórki, jak się... Kiedy, wiesz, wymyślimy system dżingli. Mm -hmm. e, na pewno nagrania nie będą dobrej jakości, dlatego że będziemy nagrywać tym dyktafonem i w różnych dziwnych okazjach, rzadko w domu. W domu będziemy nagrywać czołówkę albo zakończenie. Tak. <laughs> Początek i koniec, a środek gdzieś w przestworzach. No, tak. Nagramy wam, nie wiem, na przykład wrzeszczące dzieci z zajęć Marty. O, o. Albo... Które gadają mi, że chcą się bawić w duchy, i gaszą mi światło na, za na zajęciach. No bo ogólnie jesteśmy oboje tancerzami. Też jeszcze tak parę słów może o sobie powiemy. Jesteśmy tancerzami, instruktorami tańca. Nadajemy z pięknego miasta Krakowa, w którym się nic nie dzieje. Poza tym, że jest piękny, to się nic nie dzieje. No i dlatego dużo osób ucieka. Między innymi Hugo i Martin pozdrawiamy. No uciekli. Ale powiedzmy tak. Im się nie dziwię. Sami też chcemy uciec, chociaż strasznie lubię to miasto. Nie wiem czemu. Marta mniej, ale... Marta stwierdziła, że skoro ja chcę uciec już z tego miasta, to jest źle. No dokładnie, to już naprawdę musi być tragicznie, bo już kiedyś mówiłam o tym, żeby może się wyprowadzić z Krakowa, myślałam, nie w Wrocławiu, czy... Nie, Kraków, ja tak kocham Kraków w ogóle, teraz... Zo wyjedziemy stąd, najlepiej jak najdalej, za granicę, no nie, może do no nie, Kanady. Nie, wiem. jak będziemy wyjeżdżać, ja, nie, nie, nie wyobrażam sobie mieszkać w innym miejscu w Polsce. No jakoś tak. Ale też sobie teraz nie wyobrażam mieszkać w Polsce. No, czyli niedługo też jakoś może wyby, wy... wybędziemy. O, super, dzięki. Słowa mi uciekły. No. A, może dlatego, że jestem po prostu zmęczona po warsztatach i wolno mnie wszystko, wiecie. Ale przynajmniej czuję, że żyję. Podobno no, tak mówię. Miała być kwasy, jakbyś poszła też. na. Ten. Opuściłaś trening zespołu, chciałabym zauważyć. Ha, ale za to byłam na warsztatach fajnych. Tak? Mhm. No, dobrze. no dobrze, ale za 5 zł. No i co z tego? <laughs> to nie mój tekst. Ale że... gdybym wiedziała nawet wcześniej, to pewnie bym miała nawet za darmo, bo okazało się, że to moja znajoma była. Ale już było za duże zamieszanie. Więc stwierdziłam, że 5 zł to i się należy za to, że. 10 łączy. No. Zastanawiam się, jak długo będziemy gadać bez sensu i czy uda nam się znaleźć kiedykolwiek jakiś temat. To zresztą też się zastanawialiśmy w tramwaju. Chyba Nie, na... wydaje mi się, że znajdziemy. Pomyślę. Hmm. Tak? Będę pisała drogi, pamiętniczku i coś mi się nasunie. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nie śpi. Przepraszam? E, aha, co tak. E, I do tego wstępu? Hmm. Sześć minut. No to zaraz będziemy kończyć. Przynajmniej na dzisiaj. Plus jeszcze dołączymy to, kurczę, prawie pół godziny będzie do słuchania. Jeżeli, pół godziny męczarni. No, jak to przeżyjecie... No to będzie fajnie. Jak nie przeżyjecie, no to już trudno. To się zastanowimy może nad trochę zmianą tego, co będziemy mówić i jak mówić. I panda będzie mówić z nami. No, z którą spał Martin. No, wie, za dużo Martina jest w tym odcinku. Stanowczo za dużo Martina. Nie mówimy już Martin. Jeszcze raz ktoś powie Martin, to go Martinna Nie wiem. Martini może się napić. Nie, kochanie. Przecież wierzymy tylko wino. Prawda? Wiem, wiem. No i Jack czasami piwko lubi. No, upijam z wasza się. desperadu. Upijam się żona. Dobra. Ja myślę, że to na tyle na dzisiaj. Um, no, więc następny odcinek myślę, że w środę nagramy. Też będziemy. Myślę, że nagramy go też znowu w dwóch częściach. Jedną przed, a drugą po. No jedną przed teatrem, drugą po teatrze. No jak się spotkamy po... Bo pracujemy oczywiście w różnych miejscach, więc tak... No, ja muszę do Skawiny jechać. Eee. No, a ja mam Bronowice przed szkole. No, a potem idziemy. Ale ty masz blisko! Ja wiem! No. no to mam tak, wiesz, z pół godziny busem, jak nie hmm. będzie stało w krakowskich korkach. Eee, zastanawiam się jeszcze, jak jest wynik wyborów, bo tak... Eee, sondaże... No to mamy drugą turę chyba, bo tak to jest chyba. No, tak mam wiary. Druga tura. Mm -hmm. Aha. Sprzedam swój głos. <głos>, głos. Jeżeli ktoś chce kupić głos, to wystawiam go na aukcję. E, jak... Od jednego MMsa. <głos> Ty chcesz swój głos też sprzedać? Tak. tak. Za ile sprzedajesz swój głos? Hmm. Za jedną żelkę. Żelka. Taką dużą, gigantyczną żelkę. Są takie mega żelki. żelki. Aha, mega żelki. Te długie takie mega żele, tak? Uh -huh. Dobra. Marta jest droższa. Ja odwiedziłem <grym> męsa. Dobra. Kobiety się cenią. ja Dobra, no to co? To na tyle na dzisiaj. Na razie i pa, pa. miłego słuchania tego, co się działo w tramwaju. Zmęczona. Dlatego, że wtedy miała o, dużą przerwy w się. Jakieś pytania? No ja nie wiem. Jedziemy sobie tramwajem. Teraz. I trzeszczy strasznie. Nie, nie mi w ogóle nas będzie słychać. No i znowu kurde tym samym tramwajem. To samo miejsce, co już tak. byłam dopiero to. Przejeżdżanie się w te i we w te, te i we w te. No nie no, kawałek dalej teraz. O, faktycznie. No. <laughs> Nic, masakra. Te... I co powiesz jeszcze dzisiaj? Dzisiaj? Że wszystko mnie boli. Że warsztaty były fajne i że kocham jego męża. A ja to tak za, za radą Martina Lekowicza stwierdziłem, że będę nagrywał wszystko, co się dzieje dookoła. Co o. ty na to? O, dobre, wspaniały pomysł. No, będzie akurat wizytówka Polaków idealna. Nie, yeah, mam nadzieję, że się w ogóle nagrywa. E, nagrywa się, już minutę nagrali. O, fajnie. A teraz cisza nastała. Zatrzymaliśmy się na przystanku. Słychać tylko pimbu, mimo. Teraz będzie następny przystanek. A właśnie, nie mówi, chyba teraz. Właśnie, może. A gdzie jedziemy? To aż z hartera. A po co? No na podwieczorek, jakiś nas zaprosili. Jakieś filma tam być, czy coś. Y ja co? jadę po poputki ze Następny przystanek. <laughs> Aha, można i tak. Tam są też twoje zdjęcia, chciałbym zauważyć. Jakie moje? On z nie O, to fajnie, to jedziemy. Chyba. A jak nie, to wyrzucę tą płytę, Nie, bo to są moje krampowe zjedzie. A mam tu gdzieś. To potem ty wylecisz na tą płytkę. No, już 15 minut jesteśmy spóźnieni. A jeszcze jesteśmy na początku trasy. No w dupie no. <laughs> Przepraszam na Czy Przepotrowałam sobie, no tak mogę, bo Nie Jesteś pociągający. Tak, wiadomo, nie. Wiesz coś najśmieszniejsze? Nie wiem, gdzie to do końca jest głośno. Znaczy, nie głośniej tylko mikrofon. Halo? Halo? halo. Może tu? Halo, trzecie oko. Tak? Ta kropka to jest mikrofon? Może, nie wiem. Nie znam się na iPodzie. Nie, właśnie też nie. Nagrywamy sobie iPodem. Piąta generacja. Taki fajny, ma dyktafon. O. My... No. Tylko stanek. Tylko Pietrąga nie ma. <śmiech> Markociu, zaśpiewaj <śmiech> mi coś. Dobre, o, odbija nam jadł. Martin, co ty robisz z ludźmi? Martin, to właśnie wszystko Twoja wina. Odkąd ja z poznałam Cię, to wszystko się stało inne. Takie głupsze. Tak, gdyby ktoś kiedykolwiek tego słuchał i nie wiedział, o jakiego Martina chodzi, to chodzi o Martina Lechowicza. No, taki pod podcasty robi, taki wiesz, odwykowe, wiecie, kontestacje, to znaczy teraz coś u niego nazwa Lewatywa, bo chciał już być inny. Nie, to no nie, radiokontestacje. To jest no tak, ale no, dokładnie. Znaczy, no, po prostu chciał być inny, od Huga. Ja, ja bym stwierdził, że to bardziej pranie mózgu, ale no tak jeszcze durny program, który gada totalnie o pierdołach, jako o okresie kobiecy. Complify a professional. Nie, to była jeszcze masa krytyczna stara. No dobra, no to jedno, jeden pies, to samo, głupie. O, tu by się chyba z tobą nie zgodził. Kto? No Martin. No bo to nie jeden to samo. A tam nie podobne. Jedno, drugie, jedno głupie, drugie głupie. Gada o tak? No my o czym teraz gadamy? No o głupotach. No. Całkiem nieźle. Tak? Znowu kolejka do automatu winitowego. No, ale w oglądamy, tak? Dzisiaj reszta. No, no, świetny film, świetny, tak? I bardzo zakręcony. Nie wiem o co w nim chodzi, naprawdę, ale spokoje. I ta muzyczka, która mi się skojarzyła przez ciebie, Martin. To chyba byłby z tego dumny raczej. Tak. No dobrze. To nie będzie pochwała dla niego. No. Pochwała. Brawa, brawa. Yeah. No to już gdzieś jakieś trzy minuty gadamy. No. Bo się zmienił czas. A teraz zakręcamy no, w jedną... Zaraz znowu będę na tej durnej bieżanowskiej. Wczoraj byłam pięć no, razy. Sądecka. No bo się tak. No. Na tej bieżanowskiej to już tyle razy wczoraj byłam, że już... Nie wiem, ile nawet. Nie mam pojęcia. Ja wczoraj miałam tak fajny dzień, rano nie dobczycie. O, mówiłam, że bieżanowska będzie. A, no, sądecka no, to już była. Jedna, to nie, nie usłyszeliśmy nawet. No, więc tak jesteśmy zajęci nagrywaniem, że nie słyszymy, jak tam pieprzy coś w tramwaj. Możemy sobie sami popieprzyć trochę. A co? Ja kolejne pieprzenie. A to tylko jedno. Eee, tam. Szczery, że nie. Nymfy tak mają. Muszą się leczyć w jakiś sposób. To, to się nazywa zbyt dużo seriali. <grym> Można podaje, to się ogląda. Lostgar się nazywa. Tam jest taka nimfa. Nie oglądajcie. <grym> Czemu nie? Tak można tak fajny sposób z kogoś z życia. Taki miły dla tej osoby w sumie sposób. Jeszcze z uśmiechem na twarzy umrze. Mm. Yeah. Cudowny. No całkiem świetnie Ciekaw jestem ile jeszcze bzdur nagramy, dopóki nie dojedziemy na plac getta. Ci, którzy znają Kraków tam mniej więcej mogą prześledzić naszą trasę w tym momencie. Jesteśmy w tramwaju numer 50. Tak? No. Si, dokładnie. 5 i 0. No, no tak to się nazywa, prawda? Nauka matematyki w naszych wspaniałych szkołach. W 50 jest ciężkie do powiedzenia. 5 i 0 to jeszcze jakoś przejdzie. 50 masz, ciółku. A to się nazywa, jak uczą w szkołach powtarzać tego, co powiedział ktoś przed chwilą. prawda? Bo jedyne, co można to wykuć. Nie wolno logicznie myśleć. Bo jest ZZZ, zakońc, dać, zapomnieć. Ale już mam wszystkie szczeble skończone, mam już jestem pani magistrala i mam wszystko już w Ojej, ja, to, to jest straszne po prostu. Ona ma magistra i ja mam wiedzę. Ale ja mam tytuł i wcale nie mam aż tak mało wiedzy. Przepraszam sobie, co, ona, że żona jest głupia? No, no czemu nie? Nie <śmiech> Nie, no i obraziłaś. A my tu co mamy? Jeszcze kilka przystanków. Nie wiem nawet ile. Ile mam przystanków jeszcze? Nie no, gadam. Powiedziała, że nie gada. Mimo, że jest redny Tak jak to każda żona o swoim mężu. Ale dzisiaj wybory są w ogóle. Wiesz o tym? Wiesz, ile to mnie obchodzi? Ja mam to wszystko. 4 litera. Hmm. Pile? Nie, W <grystanie> Jak ty się odzywasz? Normalnie, jak Polacy. <grystanie> tak, i oto jaka wizytówka narodu polskiego. Generalnie jest sprawny, nawet się to nagrywa. O, 8 minut już. Generalnie. Mikrofon. Co? Mikrofon. Halo? O. No tak, to reaguje. Fajnie. No ogólnie kraj jest nudny. Niedługo z niego wyjedziemy. Dobra, myślę, że wystarczy tych bzdur. To nagrywam więcej bzdur w domu. No to co, to pora na część drugą. Jak wra wracamy, więc znowu szumimy, znowu jesteśmy w tramwaju. Ale tym razem, razem siódem. No, jedna cyfrowa to umie przeczytać przynajmniej. Mhm. No proste, linia numer 7 A na czym my to byliśmy w ogóle? No, najpierw to jakiś chłopak grał na fortepianie. Ale niezbyt czysto. No miał tam takie zawałszowanie jakieś, ale ogólnie jak słuchałam, to mi się chciało tańczyć, bo jak wiecie, tańczę, więc to jest normalne, że mam takie odruchy, już dziwne. No tak, ale mógłby lepiej grać, naprawdę. No jasne, mógłby lepiej. Tempo pogubił, to podobnie jak Martin. No, coś takiego. No, a po tym byliśmy, no, oglądaliśmy trzy takie filmy serskie Reżyserskie. No, filmy. Dwa fabularne, jeden dokumentalny. No. O. Ogólnie mnie się podobały. Były inne. Można o, było coś inne. innego zobaczyć. Inne. O. I to można o nich powiedzieć. Były inne. Co, nie podobały Ci się? Hmm. Nie wiem. Zastanawiam się, co o nich myśleć, wiesz? Ten trzeci był trochę zabawny, trochę jak ci faceci rozmawiali, ci No, ale to takich, przepraszam, ale takich dokumentów jest od groma. No, owszem, ale jak yy, oglądałam, to tak mi przyszło do głowy, że mogłabym porozmawiać z tą kobietą, żeby zrobić coś <espectlair3> o tanterze. <t49> <podium> so ale przecież ona nie ma własnych pieniędzy, ona nie robi tak po prostu, o, mam ochotę zrobić, coś robię. Wiem, ale może by znaleźć jakichś ludzi i coś zdziałać z tym, żeby zrobić taki, nie wiem, dokument o tancerzach, może, którzy po prostu istnieje dużo takich ludzi z pasją odnośnie tańca ale nie mogą się wybić, bo nie ma. nie są na tyle komercyjni, nie mają twarzy właśnie takiej jak no, potrzebna jest, by tańczyć, nie wiem, zaistnieć you can dance w takim znajdziejnym programie. Ale nie, wiesz to. Może i tak, może by miała ochotę zrobić coś takiego. No, tylko problem jest taki, że no ona sama nie ma pieniędzy. Ona no, żyje ze zleceń, no, czyli całkiem prawidłowo. Ewentualnie czeka, aż ktoś jej da pieniądze, co już nie jest do końca prawidłowe. No bo tam na przykład ten jeden, pro, jeden z tych filmów powstał za nasze pieniądze, nie wiem czy wiesz. E, chociaż nie wiem czy nie. nie. Pierwsze dwa powstały za nasze pieniądze, drugi, trzeci nie mam pojęcia. Za czyje pieniądze, ale nie dziwiłbym się, gdyby było jakieś dofinansowanie państwowe. no to właśnie dlatego bym chciała, skoro zami. idą też nasze tam pieniądze, to. Ale to ktoś, ja... musi, ktoś musi powiedzieć, że ten temat jest dobry i damy na to twoje pieniądze. No to można spróbować kogoś tam powiedzieć, zwłaszcza, że teraz stanie coś upada, więc może podtrzymać trochę jedną. No on nie upada, on po prostu wraca do stanu, który był. No tak, owszem, jak, się zaczynało, jak ja zaczynałam tańczyć, to nikt nie, nie mówił tak naprawdę o tym tańcu. Po prostu no sobie był nie było no. tyle materiałów, tyle środków, które jest teraz. Teraz w tym momencie będzie odsiew i zostaną tylko ci, którzy rzeczywiście coś... Chcą robić. No tak. No. I taniec jest dla nich faktycznie pasują, a nie tylko, nie wiem, by się pokazać. No, ja nie wiem. A... Dlatego dla mnie to było takie trochę dziwne, bo no tak, niby trochę z pasją, a niby trochę no, z pieniędza. Znaczy, pieniądze rozumiem, no. Jestem w stanie to zrozumieć, ale ona, nie jest tak, że ona bierze kamerę i idzie coś nakręcić, prawda? To nie jest tego typu dokumentalistka, więc tej pasji tak trochę mało chciałem. To jest taki bardziej Ja ten, Ale chciałabym znaleźć tak kogoś, kto miałby, nie wiem, dobrze umiał, właśnie, nie wiem, miał dobrą kamerę, dobre środki, wiadomo, żeby takie coś zrobić i faktycznie nagrać jakiś dokument nawet z życia codziennego Krakowa. No bo tak? chciałbym zobaczyć, że ona... Jak się ludzie ogólnie zachowują. Ona sama nie nagrywa. Ona jest tylko reżyserem danej rzeczy. No, tak, tylko, że mi chodzi o... I dla mnie bardziej większą pasją się wykazują ludzie, którzy biorą kamerę, na jakiś pomysł i oni są i reżyserem, i... Bada... tak, ale właśnie brak, brak mi ja chciałabym pokazać taką typową rzeczywistość polską, żeby ludzie faktycznie zobaczyli jak jest w Polsce, a nie okłamywać wszystko żeby było takie piękne, cudowne, jak właśnie tam w tym filmie że wszystko jest, o jakie fajne ojej, jakbym w tym filmie to myślę, że wszystko jest cudowne a i tak nie uważam, żeby hokej był fajny no mi się zdarzyło być na meczu i wyszłam yy, za darmo, bo powiedzieli, że mam 12 lat chociaż miałam 16, więc no, no, tak, jakby ktoś jeszcze Marta nie znał to y, tego wygląda bardzo młodo tak. Ale za to będę, wiesz, młoda i porządek. Ale masz męża, no to, to na co ci to? Ale fajnie, jak się ktoś na ciebie popatrzy. Aha. A faceci no, lubią patrzeć na inne kobiety, bo to jest nowość. Sam powiedziałeś, że też lubisz popatrzeć na inne no Jasne, jasne. Uwielbiamy patrzeć na inne kobiety. Ponajmniej no, nie ma w tym nic drożnego. Wy też lubicie razem popatrzysz na innych facetów, a tym bardziej lubię, jak się inny facet popatrzy na was. Nie, lubię, jak się inny facet popatrzy na mnie, natomiast ja nie lubię to... patrzeć na innych facetów. No Wolę dobra, patrzeć okay. na kobiety. Okay, czyli jak... Okej, <głos> Tak jak dzisiaj mi się spodobała jedna laska. A, fajnie. E, ale nie, to e, bardzo, to wychodzisz z założenia, że jeżeli obcy się facet patrzy na ciebie, to on e, nie powinien mieć żony, tak? Bo jeżeli ma żonę, to już jest źle. Ale patrzy się na ciebie, więc ci się to podoba. Ale mój nie może patrzeć na inny, bo ja no wtedy jak? jestem no. zazdrosna. No, no to super. Yeah. A ja jestem zazdrosna, jak się ktoś patrzy. No i co? I co teraz zrobimy? Na mnie? No, a czemu nie? A, a ile się tam patrzy osób na mnie. Och, och, och. Ja samo tu wyglądam i co? Myśli, że patrzę na taką nastkę, no, bo myślę, że jestem nastką. A na pewno nie kobietą, która ma męża. Więc nikt nie pomyśli o tym, że ja mam męża i jestem już kobietą. No to chyba bardzo źle. To trzeba musisz kupić jakiś, nie wiem, baner reklamowy, będziesz na plecach nosić. Jest mężatką. <grym> mam y, obrączkę na palcu. Pewnie ludzie i tak myślą, że to jest tylko atrapa. Że tak sobie założyłam. Że to na pewno nie. wiem, No tak, bo już widzę, jak mężczyzna pierwsze co patrzy, to patrzy po rękach kobiet i się zaznaja, czy ma obrączkę, czy nie ma obrączki. Tak? No świetne, świetne. <grym> Po prostu ja jestem bardzo zezrosna. Mój mąż jest tylko mój, więc wszystkie kobiety jak się będą no, gapić na niekto i ich zabije. No super. No, to ja powinienem też patrzeć na stronę, no ale dobra. Co powiesz jeszcze Ci, kolega? No, dniu dzisiejszym. Że jestem zmęczona i boli mnie wszystkie mięśnie od tańca współczesnego. Aha. I od Barosow, wczorajszego, który prowadziłam z dzieci. Jeżeli nie wiecie, co to Barosła, to sprawdźcie sobie Google, działają. <głos> Chyba jeszcze... Ja nie będę korzystał z tej nową mowy, nie, nie, nie powiem wygooglować, bo to mnie tak denerwuje, że masakra. Po prostu skorzystajcie z Google. tyle. Przez dwa No dlatego Google, a nie Google. Z swego czasu, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że była taka podróbka, właśnie google.pl. Na stronie google.pl. No, a teraz będziemy znowu, zaraz koło Bieżanowskiej, co y, ostatnio prześladuje mnie. A tam jest taki telewizm. Y, znaczy, no, na reklama takiego filmu, który y, Marek już oglądał ile wcześniej. Taki porąbany. Maceta się nazywa. Z jeszyką Albo i z Lohaj. od razu, od razu film. Maceta. A dopiero jest teraz w kinach. Jest tam ten. I śmiałam się z tego, stojąc na przystanku, czekając na busa wczoraj, rano Ach, o 8. Jej, no. A, i w ogóle wiecie, jaki jest podróż busami, dwa razy jeszcze trzeba przesiadać, bo raz nie wiem, co zabrakło pani A to paliwę, dobra, to nie miałaś kurczę, pecha i tyle. No. no. ktoś busów jeździ, a akurat ty trafiasz na taki, który nie chciał jeździć, no? No, dwa razy mi się kazał przesiadać, bo w drugim nie znalazł kluczyków. A. No to trudno. Dobrze, że zdążyłam do pracy, bo inaczej mnie zamordowało. Och jej. Ale mógłby już jechać, po poza te światła. Stoimy na światłach, dlatego przestało szumieć zapewne. Słychać jedynie normalne odgłosy, które są wydawane przez ludzi, którzy są obok u nas. Hmm. No chodzi do mnie jakiś głos hip-hop tak, tak, Ktoś słucha bardzo głośno na słuchawkach muzyki. No takich małych zresztą. Zaraczymy się polskim hip-hopem. A... Jak zwykle, no. Trochę nie najwyższej jakości, no ale to się nie muszę brać. O, słuchaj syreny. Jakiś wypadek, tak? Tylko mam nadzieję, że nie zatrzyma się tramwaj, żeby przepuścić karetki. Zatrzymał się. Tak, on się... Jeden się zatrzymał, drugi się nie zatrzymał. No, no... Po prostu pięknie, no. Nie, pojechała karetka. Z oznaczeniem TVN. Nie wiem dlaczego. 24. Aha. TVN 24 karetka. Od kiedy telewizja ma karetki? Nie wiem. Może dzisiaj. dzisiaj wiesz. Ile nam przystanku zostało do domu? Nie wiesz? Pięć? Nie wiem. Nie chcę mi się znowu iść przez osiedle trzeci raz na piechotę. No to Idziemy do końca. No. Będę tkwiła najmilej na tym przystanku. No. Będziemy korzystać sobie z naszej wspaniałej... Komunikacji po raz drugi. Strażnicy mogą karać Polaczy mandatem. Tak, no, tak, tak już nie mogą, już tak. mogą. Bo już wyszło rozporządzenie, bo to było piękne. Wyszła ustawa, że nie wolno palić, a nie wyszło rozporządzenie, czy wolno karać. Jak zwykle wszystko jest inteligentne w Polsce. No. No. Mamy Przestawek. takich rządzących. A w ogóle, ktoś z was był na wyborach? Bo my to laliśmy, mamy to w dupie. Ale Ciekawa, mamy, słuchaj, kochanie, tylko... jak chcesz, nadal możesz iść, bo do 22 jest. Nie chcę się. Jak też możesz przejść mnogim przez osiedle i możesz i zagłosować. Mnogi mnie bolą. Poza tym nie znam w ogóle, na kogo mam głosować. Tylko jestem ciekawa, czy dalej Majchowski zostanie w Krakowie prezydentem. Czy będzie jakiś No ja zmiany. obstawiam, że zostanie. Też mi się tak wydaje. Dowiemy się jutro pewnie. I w sumie tylko to mnie interesuje. Resztę mam lubię. No, a Charlie Chaplin teraz na telewizorze. Na kim telewizorze? No, no jak to na telewizorze, który jest w, w, zamontowany w tramwaju. Jakby ktoś nie wiedział, w Krakowie w tramwaju mamy telewizory. No i tramwaj, który gada przystanki. Jest to nudne. Możliwość I szwedzki śwęd, sąd nie, nie zgodził nie się nie na ekstradycję stajnowskiego sędziego Stefana M. do Polski. O, al żąda od Francji negocjacji z Bin Ladenem. No takie wiadomości, które przelatują na tym dzienniku. Dauna. O, dawna jest. Masz dawna. Yeah. Wskaźnik dobrobytu w Polsce rośnie od 12 miesięcy. Czy ktoś to zauważył? Czy ktoś to poczuł? Nie <śmiech> O, nie za bardzo... To jest chyba najśmieszniejsze, wiadomość. Ja się ty... zrobić, co to co chcą zrobić to ten wat na książki. Gdzie ja. Ja lubię te książki, co? I będziemy kupować mniej książek. Teraz kupujemy niewiele, a będziemy jeszcze mniej. Ja się zapłaczę, bo tyle jak teraz dla dzieci robią książyczek. Spoko musimy kupić jak najwięcej książek do, do, do potrzebystycznia, tak? Mm. Mamy taki cel. No mamy odłożonych bonito, fajna księgarnia z o, też polecamy. Księgania internetowa bonita.pl Kurczę, same reklamy. No właśnie. To co jeszcze zareklamujemy? Nie wiem. No. Teatr Pagadela, bo idziemy w środę na no. przedstawienie. Też nagramy pewnie coś po przedstawieniu. No właśnie. Mayday 2. No. no bo ja tak już dwa. właśnie stwierdziliśmy, bo ta pierwsza część jest taka jeszcze nieplanowana, nie ta już jest bardziej planowana, że będziemy nagrywać podcast mmn -y, tak? Małżeński pod, podcast mms -u. No. Bo ja jestem Marek. A ja jestem Marta. No więc MMS patrzą do nas. No jakby ktoś nam chciał zrobić prezent, niech wyśle nam w parce mnóstwo mms MMS, ja na tak. Na pewno się nie zmarnę Bieram MMS. Każdy MMS jest w cenie. Ceni. <grym> Może <grym> być taki z no właśnie, właśnie, Bo jeszcze tam brakuje kupić, no taki żółty najlepiej. Jest taki antrystys. Anty... On jest chyba zawsze żółty. Wszystkie są żółte. Nie. Był jeszcze czerwony. Był czerwony tak, antystres? Tak. Ja nie widziałem czerwonego. Był wcześniej. Ale mamy kulę. No kulę mamy, tak. No, Martin, ty masz tego, Ball 8, a on mamy MMS, sam takiego no, samego. No, u nas mówi po polsku, bo ja nie znam angielskiego. Jestem niedouczona. <laughs> Ale jest jedna po yes. angielsku. Jest. Jest, jest, jest. To chyba wszyscy rozumiem. Każdy dał nawet. Nie wiem, no. no bo to Marcinkiewicz uczynił słynny. Apteka, mm. mam o zdrowie. Tak, powiedzmy teraz co widzimy. Mhm. Nic ciekawego? Nastała no, cisza. No Powinna mm. być cisza. <grym> Podobna. <grym> I co teraz? I co teraz? Co my tu mamy? Jeszcze coś trzeba będzie dograć w domu. Już może bez takich hałasów będzie ale te hałasy są klimatyczne bo no. No, udało mi się przesłuchać tą pierwszą część te pierwsze 8 minut eee, i nie było tak źle I nie było tak źle a, a tak w ogóle tam jeszcze dwie rzeczy chciałbym nagrać znaczy jedną obiecałem, że nagram, więc muszę nagrać muszę to zrobić najpóźniej jutro pewnie zrobię to jutro rano eee, to znaczy krótki podcast o skurze delfina o skórze delfina. To tak. tak. Um, no, tak jest, dziwnie się ich słuchało. No, studio takie mieli. Studium bibliny. Bibliny, no. No, i no. Gadali o coś o delfinach, skórze delfina. Tak. I spróbujcie teraz skojarzyć sobie, co ma delfin wspólnego z Biblią. To pytanie konkursowe. Wysyłamy paczkę MMS-ów i MMS-ów, tak. mms -ów. Nie, chwileczkę, to my czekam na paczkę moment. No tak, no, ale wyślemy paczkę ktoś powiedzmy, wspólnego Delfini biblia. No dobra, w no. drodze wyjątk. A, tak. O, ona tu gdzieś mieszka, to nasza znajoma, ta, z którą byliśmy wczoraj na sztuce, ten, ten. No tutaj widziałem ją przed chwilą. Którą? No tą, co spotkaliśmy w teatrze wczoraj. Z tym chłopakiem? Ja. Za Marta. No, no to... Widzimy on tu jest. No, ja, dobra. Ach, jeszcze dwa przystanki wysiadamy, i wtedy zakończymy nasze nagranie na teraz. Cieka jestem, czy jest nudne, czy nie. W ogóle, ile trwa? 14 minut. O, ma za pierwsza... wam. No, czyli, że nie gdzieś z pół godziny, pewnie. Ale postaramy się streścić. Jak widzicie, tak. pierwszy ma... kompletnie jest bez sensu. No. Większość pewnie też będzie bez sensu, ale postaramy się, żeby jakiś przynajmniej temat był. No na pewno w środę nagramy po Mayday 2. Jeżeli ktoś widział Mayday, to... Taka fajna sztuka. No fajna sztuka, naprawdę. Myślę, że mało takich sztuk jest w Polsce. Mm. I polecam wszystko. Idziemy no, na drugą część. A wczoraj w końcu zobaczyłam jeden spektakl z formy, który mi się spodobał, bo reszta była straszna. Na miała spałam. No forma chyba zdeformowała się. No, to była forma ponad treścią. Co wszyscy uwielbiają. Nie, rzeczywiście wczoraj pokaz był no, zapierający tych w piersiach. Co prawda z teatrem miał niewiele wspólnego, ale był naprawdę no, niezły. Co prawda, druga część już taka trochę mniej, ale, ale pierwsza... była zabawna druga część. Tak, tak, była zabawna. Pierwsza była bardziej techniczna, a druga była bardziej zabawna. Na pierwszej wszyscy siedzieli, nawet nie będę oddychać, nie będę przeszkadzać, a No ale była naprawdę wszyscy... trudna tej drugiej to tak niewiele miało Już niewiele tam po prostu nie wyjechało na inne linie autobusowe i no to dobra no to na